autopromocja. Program drugi jest 20. Dwójka jest też na miejscu Paulmakryś. W poniedziałku trwa festiwalowy Wielki Tydzień w naszym programie. Przez dwa dni gościliśmy w Krakowie na Misteriach Paschaliach. Dziś zmiana. Łączymy się z Gdańskiem, gdzie czeka na Państwa Magdalena Łoś. Witam Państwa, jesteśmy w centrum Świętego Jana, gdzie trwa właśnie to oficjalne otwarcie festiwalu. Za chwilę się rozpoczną przemówienia. Festiwal Actus Humanus w wiosennej odsłonie, to muszę koniecznie dodać, że to Actus Humanus Resurrectio. A otwarcie jak zawsze będzie uroczyste z udziałem prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Muzycznie z kolei to będzie naprawdę wielkie wydarzenie. Wyłącznie muzyka Bacha, cztery wczesne kantaty kompozytora, wykona je tu za chwilę znakomity, dobrze państwu znany także z występów na Actus Humanus Ensemble Correspondance. W przerwie koncertu naszym gościem będzie jego szef-założyciel, Sébastien Dossé, opowiadający nam o swojej drodze do Bacha, o dojrzewaniu do decyzji wykonywania jego muzyki z zespołem, Powołanym przecież do życia w 2008 roku w celu wykonywania muzyki francuskiej. No i tak przez wiele lat przecież było. Drugim gościem w przerwie będzie dyrektor festiwalu Filip Berkowicz, dzięki któremu kilka lat temu ci francuscy wykonawcy podjęli już raz bachowski temat i to właśnie... Tu w Gdańsku, przyznaję, tak właśnie było. Długo jeszcze przed nagraniem poświęconej Bachowi pierwszej płyty. A ta płyta, świetna interpretacja, ukazała się na końcu listopada. Ensemble Correspondence przedstawia na niej właśnie trzy wczesne kantaty kompozytora. Czwartą, 106 i 131 napisane w Milhausen, ujawniające wielką dramatyczną inwencję i ten już taki stały w całym życiu twórczym Bacha, jego formalny rygor, dyscyplinę. I dziś te trzy kantaty usłyszymy w koncertowym wykonaniu. Jeszcze będzie do tego dodana czwarta, być może w ogóle najstarsza, pierwsza zachowana kantata Bacha, czyli Nachdirher Verlangen Mich, oznaczona numerem 150. Program zakończy wielkanocny śpiew, kantata czwarta, głosząca zwycięstwo nad śmiercią, czyli Christ lag In Todes Banden z powracającym Alleluja. Ale słuchając wszystkich w tej zaproponowanej dziś kolejności, a będą to Aus der Tiefen ich her zu dir, 131 już za chwilę, w pierwszej części jeszcze Nach dir her verlanget mich, to ta 150. wspomniana, dołożona do programu znanego z płyty, ale też być może w ogóle najstarsza znana Bacha. W pierwszej części to właśnie te dwie, a potem na początku drugiej Gottes Zeit is the allerbeste Zeit, czyli po prostu aktus Tragicus 106. No i właśnie w tej kolejności, słuchając ich tutaj dziś z Gdańska, w Gdańsku, przejdziemy drogę. Od śmierci do zmartwychwstania. Taka jest to opowieść, narracja tego programu. Actus tragicus to przecież muzyka żałobna, a otwierająca całość kantata 131, co zapowiada zresztą już tytuł, to temat pokuty, bo w tytule mamy incipit psalmu pokutnego Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Aus der tiefe rufe ich her zu dir. Ona właśnie należy do zbioru tych utworów pisanych przez Bacha na stanowisku organisty kościelnego w Milchhausen. Nie znamy dokładnych okoliczności powstania utworu, ale notatka Bacha w rękopisie zdradza szczegół dotyczący tej genezy. Utwór skomponowany na prośbę doktora Georga Christiana Eilmara przez Johanna Sebastiana Bacha organistę w Milchhausen podpisał autor. A Georg Christian Eilmar to proboszcz Kościoła Świętej Marii był przyjacielem Bacha wkrótce, potem został zresztą ojcem chrzestnym jego pierwszej córki, Katariny Dorotei. Tekst tej kantaty oparty jest na wspomnianym psalmie, to jest psalm 130, do którego dodano jeszcze dwie zwrotki chorału. Panie Jezu Chryste Najwyższe Dobro, Herr Jezus Chryste Höchstes Gut, Bartolomusa Ringwalda. Chorał Stary z 1588 roku. No i podobnie jak w Kantacie Wielkanocnej, która program zamknie, podobnie jak w Actus Tragicus, która będzie pierwszą kantatą w drugiej części po przerwie, ta konstrukcja, budowa muzyczna utworu jest tu absolutnie doskonale symetryczna. Centralnym punktem zatem tym osią symetrii tu jest wspaniała fuga do wersetu psalmu Meine Seele haret und ich hoffe aus sein Wort. Meine du moja dusza czeka i ufność pokładam w słowie jego. Ta fuga prowadzi nas przez modulacje, prowadzi nas w tych modulacjach przez różne tonacje, łącząc w jedno czterogłos wokalny, taki wspaniały, bogaty, tkany, polifonicznie jak to w fudze, z partiami instrumentów. Utwór jest naprawdę imponujący. Możemy nawet uznać, że to jest to szczytowe dokonanie we wczesnej twórczości kantatowej Bacha. Mamy z dwóch stron, na początku i końcu, dwa duety, w których jeden głos reprezentuje werset psalmu, a drugi śpiewa zwrotkę z chorału. Utwór rozpoczyna się i kończy dwoma sekcjami tutti, w których partie koncertujące, fugowane i ariozowe łączą się w większe całości. O zrozumiałe zatem, że radni miejscy w Milchauce niechętnie pozwolili Bachowi odejść. Dopiero wtedy, gdy 25 czerwca 1708 roku poprosił o zwolnienie, no, zgodzili się, a protokół z posiedzenia rady zwołanego następnego dnia stwierdza tak. Ponieważ nie da się go zatrzymać, i jego rezygnacja musi zostać przyjęta. Tak, to było logiczne i jedyne wyjście z tej sytuacji, no, niewątpliwie budzącej wielkie rozczarowanie, że więcej tak świetnej muzyki Długo, a może i wcale nie usłyszą. 35 lat później współczesny Bachowi, czy współczesny Bacha, tak chyba lepiej brzmi, donosi o wielkim no, rzeczywiście rozgoryczeniu członków Rady Miejskiej, gdy Bach został mianowany muzykiem kameralnym i organistą dworskim w Weimarze, kończąc tym samym swój pierwszy okres komponowania kantat. No i to będzie pierwszy punkt naszego dzisiejszego programu, który on sam Correspondence no, przygotował po wielu, wielu latach skupienia się na muzyce francuskiej, dla której zespół w ogóle Sebastian Dossę se powołał do życia. Zespół, jak opowiada także w słowie wstępnym do programu tej płyty, o której mówię dziś nie bez powodu tyle razy, pierwszej Bachowskiej, wydanej pod koniec listopada, Wypracował sobie solidne i wyraziste brzmienie przedstawiane za każdym razem przez bardzo dobrze zgrany zespół muzyków. Tak, oni rzeczywiście, proszę Państwa, mówią jakby jednym wspólnym językiem. Muzyków, którzy konsekwentnie nadal promują muzykę francuską XVII wieku na całym świecie, ale po odkrywaniu też wczesnej angielskiej muzyki tego okresu w 2020 roku zaczęliśmy zgłębiać muzykę Bukste, i Szwica. Być może pamiętają Państwo tą pierwszą pandemiczną wiosnę bez festiwali, kiedy ta płyta się ukazała i tej muzyki słuchaliśmy ja z Państwem o, z wielką rzeczywiście radością, jeśli mogło cokolwiek być pocieszeniem w tamtym czasie. To właśnie tak znakomite nagranie i też odnotowanie tego, że ci świetni Francuzi wkroczyli oto na teren muzyki protestanckiej. Dalej z kolei znów wracam do opowieści Sebastiana Dosset, to niemieckie doświadczenie zostało rozszerzone w 2025 roku o muzykę na dworze szwedzkim z tych źródeł szwedzkich, co tylko wyostrzyło naszą ciekawość tego, co od samego początku okazało się przecież idealnie zgodne z estetycznymi założeniami, marzeniami zespołu, czyli twórczością Jana Sebastiana Bacha. Czysta radość wspólnego wykonywania tej muzyki całkowicie nas urzekła. Podobnie jak doświadczenie, że była ona nie mniej przyjemna niż nasz ukochany repertuar francuski. Wkroczyliśmy na terytorium muzyki, którą każdy przecież znał, jednak nie doświadczyliśmy jej dotąd nigdy wspólnie, nigdy jako grupa, a wspomniana radość ostatecznie przypieczętowała sukces. Tak niewątpliwie sukcesem, muszę przyznać, jest to nagranie, którego razem już dwójce słuchaliśmy. Mam nadzieję, że dzisiejsze koncertowe wykonanie potwierdzi tylko no właśnie też tą bardzo, jakby to powiedzieć, zaangażowaną i w moim odczuciu Najlepszą z możliwych postaw wobec twórczości, jakże zawsze skromnego, skupianego na chwaleniu Boga, na głoszeniu Jego chwały kompozytora. To usłyszą Państwo dziś w rozmowie z Sebastianem Dosew w przerwie, ale ja to podkreślę, że Ossamle Correspondence buduje opowieść muzyczną, właściwie czy to muzyka Charpentiera, czy Bacha, skupioną na słowie, na przesłaniu tekstu, retoryce i to może brzmieć wielokrotnie, gdy tak mówimy na antenie dwójki do Państwa jako takie słowa, trochę może bez pokrycia, one się powtarzają, ale teraz powiem, że naprawdę, naprawdę tak jest i no, mieliśmy ostatnio bardzo efektowne teatralne dla mnie porywające, ale zupełnie inne podejście do muzyki Bacha w spotkaniu o prawie już dwa tygodnie temu, w dawno niedawno, gdy słuchaliśmy obszernych fragmentów pasji Janowej, którą poprowadził Pigma Pichon, Rafael Pichon, zespołem Pigmalion. No i muszę przyznać, że to jest drugi biegun. Dokonania Ensemble Correspondence, także na tym terytorium muzyki protestanckiej, właśnie wynika ze służby, Wobec tego, co napisał kompozytor. To jest absolutnie droga od odczytywania partytury. A punktem wyjścia, też to potwierdza Sebastian Dose i zrobi to też dziś w przerwie, jest ta filozofia pracy Filipa Harwecha. Jasne, wszyscy dojrzewaliśmy jakoś na jego wykonaniach, ale niektórzy postanowili im no, trochę zaprzeczyć, pokazując może bardziej własne pomysły i ego i Sebastian se mówi o tym, jak to trudne zadanie dla muzyka, by ego usadzić na swoim miejscu. Wyobrażają sobie państwo, dla artysty, który w końcu jest na estradzie, na scenie, prowadzi wykonanie, którymi, wykonaniami tymi chce zachwycić, porwać publiczność, Musi jednocześnie poskramiać swojego, gdy służy kompozytorowi. A tak dokładnie, tak jest w tym wypadku. No i też zresztą będzie o tym pięknie opowiadał. Pamiętają może państwo kiedyś przed laty, był tu także na festiwalu, był kilka razy, ale też gościem, w naszych spotkaniach, w której z przerw Sébastien Dessin. No i myślę, że już wtedy mógł nam zaimponować, gdy opowiadał, jak na tej zatłoczonej już scenie francuskiej, gdzie działa bardzo wiele zespołów muzyki dawnej, no postanowił wdrożyć swój projekt, rozpoczynał pracę z ensemble korespondencji przyjmowano go z lekkim uśmiechem. Pierwsza rzecz, bo wiek XVII jako specjalizacja i powiedział wtedy, o rozlegał się śmiech. Druga, że we Francji, Ech, już tyle tu tego mamy. Trzecia, że repertuar religijny, ha, ha, ha, dużo przeszkód, a Oscar ostatecznie wygrali, robiąc to z takim zaangażowaniem, że za chwilę zachwycą nas muzyką Bacha, wykonując otwierającą program kantate Aus der Tiefen rufe ich Herz zu dir. <Sklassionale> I'm yeah. Za nami rozpoczęcie, piękne wykonanie 131. pokutnej kantate aus der Tiffen, Rufe i Herr Zudir, Ensemble correspondents. Słyszą Państwo także głosy solistów. Oni występują wtedy z chóru do przodu przy Sebastianie Dose. No a chór jest tu w trzyosobowej składzie, Soli trzyosobowej obsadzie, w każdym głosie oczywiście Sebastian Mirus, Bass, Rorer, Carber, Tenor. Ich słuchaliśmy. Tej kantacie przed nami 150. Nach verlanget mich jest to prawdopodobnie najwcześniejsza zachowana kantata Bacha, tekst oparty na psalmie 25. Ku Tobie panie wznoszę moje du moją duszę. Mój Boże, Tobie ufam niech nie doznam zawodu, niech moi wrogowie nie triumfują nade mną. Wersety tego psalmu słyszymy w drugiej, czwartej i szóstej strofce. czy cząstce kantata. Pozostały te anonimowe teksty, które w sugestywnych metaforach komentują trudy wyborów duszy i w ogóle no, zmagania się ze złem. Początkowa symfonia i chór wprowadzają opadającą figurę chromatyczną, kojarzoną przez cały XVII wiek z lamentem. Bach nie poprzestaje jednak na tym pierwotnym znaczeniu, będzie ją o, przepracowywał, podając nawet w odwróceniu. Za nami druga, ostatnia w tej części, kantata wykonana przez Ensemble Correspondance podczas inauguracji tegorocznego festiwalu Actus Humanus Resurrectio, ta z numerem 150, Nach dirher mich być może w ogóle najwcześniejsza zachowana kantata Jana Sebastiana z tekstem w tych parzystych fragmentach opartym na psalmie 25. Tu solistką była i Jun, sopran, jak powiedziałam, ona także należy do zespołu tej części wokalnej, ensemble correspondant Sebastiana d'Ossé. No i oczywiście oni ustawieni są tu z tyłu, na tej zbudowanej w centrum świętego Jana w Gdańsku estradzie, by wykonać partie solowe no, udają się do przodu, blisko publiczności z samego początku, na samym początku estrady koło dyrygenta Sebastiana Dose stając. Tu w Centrum Świętego Jana teraz rozpoczyna się przerwa. W niej oczywiście y, będą Państwo mieli okazję posłuchać i y, y, opowieści dyrektora Filipa Berkowicza. On tu przybędzie za 14 minut, a wcześniej zapowiadana opowieść dyrygenta, szefa założyciela zespołu sam który swego czasu opowiadał o tym, jak wyglądała jego edukacja muzyczna, dość nietypowa w porównaniu z tym, jak to na ogół wygląda we Francji, bo muzyki uczył się śpiewając jako dziecko w chórze chłopięcym, w chórze dziecięcym, matriz. Dopiero później korzystał z tej bardziej tradycyjnej ścieżki edukacyjnej w konserwatorium. No i zapytałam oczywiście o jego drogę do Bacha, czy to właśnie w chórze, poznawał jego muzykę, w którym śpiewał jako dziecko. Czy to był ten repertuar codzienny, chleb powszedni jego, jego dziecięcego życia z muzyką? No i proszę posłuchać, co odpowiedział. Alors c'était pas quelque chose de quotidien, ce qui était quotidien pour nous c'était un de la renaissance, c'était palestrina. Nie, to nie był nasz chleb poprzedni. Na co dzień śpiewaliśmy w chórze muzykę renesansu, palestrina i muzyka tego kręgu. Ale Bach, gdy pojawiał się już w naszym repertuarze, to był zawsze chorał. Za każdym razem, śpiewając w niedzielę w katedrze, mówiłem sobie, ależ to piękne, jakaż to jest pełnia. Oczywiście, będąc małym chłopcem, nie używałem dokładnie tych słów, ale ta muzyka tak bardzo mnie urzekła, że kupiłem nuty wszystkie chorały Bacha i nauczyłem się grać na pianinie, by móc je znowu wykonywać. Mam więc wrażenie, że tak naprawdę odkryłem Bacha przez śpiew Trochę też przez przypadek, bo mogłem równie dobrze zainteresować się czymś zupełnie innym. Ale to właśnie te chorały Bacha urzekły mnie, prowadząc dalej do nauki gry na fortepianie, i ostatecznie myślę, że one doprowadziły mnie do muzyki. A jaka była droga Twojego zespołu, Ensemble correspondance do Bacha? Długo czekaliśmy na pierwszą płytę z jego kantatami. Od czasu, gdy śpiewałem w chórze, grałem na fortepianie, chorały Bacha, mając 15 lat i dniem dzisiejszym, a mam 45, rzeczywiście upłynęło sporo czasu. Ale dotykamy tu kilku tematów. Wiele jest tego powodów. Myślę, że przede wszystkim to muzyka, którą tak bardzo szanuję i tak podziwiam, że nie chciałem tak z marszu podjąć wykonywania Pasji, tylko dlatego, że zaproponował mi to jakiś producent koncertu czy szef festiwalu. Myślę, że gdybyśmy 10 lat temu zdecydowali się przygotować pasję mateuszową, dostalibyśmy od razu 10 propozycji koncertowych, aby wykonywać ją w wielkim Tygodniu. Ale wiem, mam nadzieję, że pewnego dnia to jednak zrobimy. Tymczasem chciałem poświęcić czas całej naszej grupie, naszej drużynie, zbudować zespół, wiedzieć, że mamy ludzi, z którymi jesteśmy już zgrani, mamy wspólny język muzyczny, wspólne odczuwanie muzyki, reakcje, że kiedy przejdziemy od muzyki francuskiej przez angielską, przez Buxtechudego do Bacha będziemy mieli już ten własny, wspólny język muzyczny, by podjąć się wykonywania muzyki tak przecież gęstej, intensywnej i skomplikowanej. Druga rzecz jest taka, że odbyliśmy już pewne przygotowania, muzyczne wycieczki na północ, prowadzące nas w stronę Bacha. Przez muzykę ze szwedzkich źródeł, przez utwory Schütza, Bóg Stechudego, no i potem Bach. Ale ważne byłoby dotrzeć do niego z wiedzą i przygotowaniem, by znać to, co było wcześniej. To wydaje mi się konieczne. Jak wtedy, gdy wykonujemy Persela, a będziemy wykonywać Persela w przyszłym roku, chciałam zrobić to dopiero wówczas, gdy poznamy twórczość Matthew Loka, Gibbonsa, całą muzykę, która nas do tego doprowadzi i przygotuje. I na koniec jeszcze jedna rzecz. Myślę, że wykonujemy muzykę Charpentiera, Dumonta, cały repertuar francuski już tak długo, jak sądzę nadal będziemy ją wykonywać, bo bardzo ją kocham i mamy przecież wiele planów, ale Teraz właśnie zależało mi, by nasi muzycy mogli zrobić razem coś innego, przygotować inny repertuar, a przecież każdy oczywiście marzy o Bachu. I tak to się zaczęło. To zresztą właśnie tutaj, kilka lat temu, wykonywaliśmy Actus Tragicus. To było jedno z naszych pierwszych bachowskich wykonań. A potem zdecydowaliśmy się nagrać program zaledwie kilka miesięcy temu. I mam nadzieję iść dalej tą drogą, przygotowując co roku nowy bachowski program, by pewnego dnia koniecznie wykonać jedną lub dwie jego pasje. To teraz pytanie dotyczące kantat, które wybrałeś do tego programu, a także na płytę. Są to kantaty młodzieńcze Bacha. Różnią się one bardzo od tych z okresu Lipskiego i przyznam, że je wolę, ponieważ gęstość konstrukcji formalnej, nagromadzenie pomysłów Bacha jest tu o wiele bardziej uderzające, można powiedzieć poruszające. Opowiedz nam o tym wyborze. Wybór jest konsekwencją naszej dotychczasowej pracy, zgodny z przyjętymi w niej zasadami, jej kierunkiem i logiką podejmowanych wyborów. Więc oczywiste, że gdy naszym punktem wyjścia do pracy nad Bachem jest muzyka Buxtehudego, zaczynamy od tych pierwszych bachowskich kantat, bo to był także punkt wyjścia, model dla samego Bacha cała ta wcześniejsza twórczość. Naturalnym więc było rozpoczęcie naszej bachowskiej drogi od tych właśnie kantat. Całkowicie się zgadzam co do opinii dotyczącej formy obu wczesnych utworów. Jest ona znacznie bardziej elastyczna, płynna i pomysłowa. To trochę jak opera między twórczością kawallego a operą tworzoną 50 lat później, która staje się wówczas zdecydowanie bardziej schematyczna, ze sztywnym podziałem na recytatywy i arię, bardzo uporządkowana. I uważam, że w tych kantatach, jak na przykład w 50 Aus der Tiefen z głębokości wołam do ciebie, przechodzimy płynnie od jednej myśli do drugiej, od jednego wersu do kolejnego. Nie ma żadnej przerwy, zatrzymania. Bas przejmuje rolę wiodącą, za chwilę odpowiada mu chór. Słyszymy kantus firmus, który unosi się ponad wszystkim jakby osobno z boku. Jest różnorodność, nagromadzenie pomysłów wręcz obłędne. W czwartej kantacie Christ Luck in Todesbanden, mamy wprawdzie bardzo ścisły porządek formalny. Każdy wers tekstu opracowany został w inny kontrapunktycznie sposób, ale pomysłowość i różnorodność tego kontrapunktu jest to absolutnie zdumiewająca. To odległy świat od tych bardziej